Państwa w naszej cyklicznej audycji autywi, antywirus po tej stronie 10 maja 2022 roku i gospodarz Zezowa Tyzoro po drugiej stronie. No Jesteśmy już po defiladzie i zasadniczo prawie nic. Nic się nie, nie stało, nic nie wybuchło. Tak, no to i z tego powodu już jest powód do, do zadowolenia i do no Nawet bym powiedział małej wesołości, związanej także z wiosenną aurą, ponieważ dzisiaj była naprawdę piękna pogoda. Można powiedzieć, że zajrzało do nas lato, bo na pięknym... Bez chem trailowym niebie były małe, białe, barankowe chmury, jak, jak przed laty. Samoloty jakoś specjalnie się nie pokazują. Nie wiem, czy to jest efekt tego strajku w Warszawie na lotnisku, czy to są jakieś inne powody. W każdym razie nie było widać samolotów, nie było żadnych smug. Błękitne, ciemno-błękitne niebo jak w Grecji. Nastroiło mnie to dzisiaj naprawdę pozytywnie, bo to jest taki przedsmak lata, szczególnie wobec wybujałej zieloności, która po ostatnich delikatnych deszczach no chętnie się pobudziła do życia i nawet w wyższych górach już widać zielone listeczki, a w dolinach to już naprawdę wszystko kwitnie. Czyli mamy pełnię wiosny, proszę Pana. No i to jest bardzo pozytywne. Co prawda, defilada, jak mawiają specjaliści, nie była zbyt okazała, no bo nie pokazały się myśliwce, kto się odwołał i mówią, że tu pewnie Putin nie domaga albo się boi rakiet, albo to, że to jest jakaś totalna porażka i, i to, to jest znak ostatecznej przegrane, że to nie jest defilada zwycięstwa, ale defilada totalnej porażki i na pewno tocząca się wojna oznacza zwycięstwo jedynie słusznej strony. Wiadomo, której i to tak, tak właśnie tłumaczą, że to te oznaki takie, to na to by wskazywały, aczkolwiek takie bliższe przyjrzenie się tym, tym szczegółom wcale na to nie wskazują, a zwłaszcza treść przemówienia głównego naczelnika, no bynajmniej nie wskazuje na to, aby chciał ustępować ani cokolwiek zmieniać w swoim strategicznym nastawieniu. Wobec tego, no taki wniosek, no niezbyt budujący, no że do negocjacji pokojowych to mamy dalej niż bliżej. I to, to, to, to jest taki, no przykry, przykry podsumowanie defilady majowej, no bo. No skoro było zwycięstwo, to powinno teraz nastąpić rozbrojenia, to tak jakby jest na odwrót. <grym> Najpierw musimy się dozbroić po zęby i zadłużyć razem z wnukami na te potrzeby, a potem jak już wszystko się skończy i wszystko rozwalimy, to zasiądziemy do rozmów na tych gruzach, <grym> będziemy musieli porozumieć, no bo nie będzie innego wyjścia. Taki generalny kierunek, teraz żeśmy przybrali, no to niezbyt takie rozwojowe, że tak powiem, podejście, ale no jak dla kogo, no koncerny zbrojeniowe są bardzo szczęśliwe, to widać po ich twarzach i po nowych kontraktach jest dobrze, przynajmniej w tym, w tym sektorze. No a pozostałe chyba nie są zbyt zadowolone być może chwilowo jeszcze są ale już na horyzoncie to zadowolenie znika no, bardzo szybko więc no takie mieszane powiedziałbym sentymenty wiosenne słońce świeci to prawda jest energia że tak powiem naturalna ale są kłopoty z energią że tak powiem tą przemysłową tą sztuczną tak to ty chciałeś o tym parę słów tak, powiedzieć. Chciałem, chciałem o tym wspomnieć, dlatego że y, te nasze audycje sprzed y, wielu, wielu miesięcy, które y, no, wydawały się taką y, może nawet kpiną, a z pewnością czymś abstrakcyjnym, y, teraz nagle y, stały się poważną ekonomiczną rachubą. Także y, nie ma węgla, nie ma gazu, nie ma stali, czyli niespodzianka ustrojowa, jak y, tekście być może się tam pojawi, opisującym naszą y, audycję. A tu się okazuje, że jednak cyklicznie tego typu historie się pojawiają, ale zupełnie w nowym wydaniu i zupełnie z innych powodów. Hmm. Ale z jakich do powodu? Wyjaśnij, bo no właśnie, ja, z ja to jestem powody? No nie rozumiem, ja generalnie głupi jezdę, ja nic nie kumam. Weź mi to, wyłóż tak jak kawę na ławę, no tak głupiemu na W którą stronę mam iść? Otóż właśnie sankcje na Putina, które miały być na Putina, głównie sankcjonują gospodarkę Europy. No bo przecież nie reszty świata. Po stronie Putina znajduje się bodajże 60% ludności świata, jeżeli o to chodzi. Czyli cała grupa BRICS, no to to jest potęga gospodarcza. Natomiast my tutaj za płotem coraz bardziej odczuwamy braki nie tylko węgla, ale także gazu. Od jutra gaz przestaje płynąć przez Ukrainę do Polski od jutra rana. Oficjalną przyczyną jest brak panowania nad tłocznią w dwóch miejscowościach. Prawdziwe powody mogą być nieco inne, bo kwestie płatnościowe są nieuregulowane. Zatem inaczej troszkę sprawa wygląda oficjalnie, a inaczej od zaplecza. W każdym razie, co by nie mówić, tego gazu nie będzie. Brakuje węgla. I to w dosyć dużej ilości. Pojawił się taki artykuł i w Business Insider, i w jeszcze w kilku innych czasopismach, omawiający list otwarty do premiera, pisany przez dwóch tutaj działaczy, prezesa zarządu Stowarzyszenia Federacji Sprzedawców Węgla i Zarządu Izby Gospodarczej i Sprzedawców Polskiego Węgla, czyli działacze, jak to wiadomo ze Śląska, w temacie dobrze zaznajomieni. Szacunkowe braki wyniosą 11 milionów ton węgla, nawet, nawet. Ja to o tym już może wspominałem, ale w tymże liście jest dosyć szczegółowe i bardzo ciekawe wyliczenie, mianowicie jak ten węgiel należałoby sprowadzać, w jakim trybie i z jaką częstotliwością, ażeby pokryć te deficyty. I tu się okazuje, że gdybyśmy go zaczęli sprowadzać już dziś wszystkimi możliwymi dostępnymi środkami, za wyjątkiem drogi wschodniej, to i tak brakłoby około 4-5 milionów na początek sezonu grzewczego. Jeżeli chodzi o drogę morską, to praktycznie y, słabiutko to wygląda, ponieważ po pierwsze jest za mało statków. Temat ruchu morskiego jest bardzo kulejący y, z, z tego względu, że mnóstwo statków jest po prostu poblokowanych. Y, porty są poblokowane z najrozmaitszych przyczyn, y, głównie chińskie. Drogą lądową można by to przez Niemcy lub przez południową granicę, ale tutaj też, też są poważne przeszkody. Zatem po prostu nie ma technicznej możliwości, ażeby te straty nadrobić. Co więcej, w energetyce zawodowej przypadnie 40% braków. To odbije się zdecydowanie na po prostu temperaturach w sieciowych instalacjach cieplnych w miastach gdzie już przecież z zeszłego sezonu mówiliśmy o tym, że brak zapasów na hałdach i brak możliwości ich uzupełnienia powoduje cykliczne ograniczanie produkcji albo energii cieplnej, albo prądu. Także to są, to są niebywałe sprawy i teraz my to obserwujemy w postaci takich planowych działań. Ale przecież mamy własny węgiel, tak podobno? W tych, no jest, właśnie, w tych kopalniach. Węgiel własny mamy, tak. Ale tu jest też kuriozalna sytuacja, bo przeczytałem, że ażeby uruchomić tutaj pewne rzeczy, okres inwestycyjny wynosi od 18 do 24 miesięcy, więc praktycznie każdy menedżer, który by za to był odpowiedzialny, no myślę, że już co najmniej... Dwa miesiące ostro by hakował, żeby te rzeczy rozwijać, a tu się okazuje, że nie tylko nie robi się nic, ale także nie ma takich planów. Nikt tego nie bierze pod uwagę, bo dwa lata temu postanowiliśmy o zamykaniu kopalń żeśmy je po prostu pozamykali. One teraz są wygaszone, jak to ładnie nazywają w ministerstwie, a ewentualne plany ich ponownego uruchomienia wymagają działań w horyzoncie dwóch lat, żeby to zaczęło od nowa produkować. No. a kryzys mamy teraz. No i kto jest winny? No nie ma winnego, bo przecież to nie myśmy pozamykali te kopalnie, one się same pozamykały i to nie myśmy podpisali te zobowiązania klimatyczne, to się jakoś takie samo podpisało, bo to trzeba było zrobić. No. A teraz to też nie jest nasza wina, że Putin rozpoczął wojnę na wschodzie. Więc to on jest winien, że my nie importujemy jego węgla, gazu, ropy i niczego. To jest jego wina, bo przecież musimy nałożyć na niego embargo. No przecież nie pójdziemy na niego z kałasznikowami, bo tych kałasznikowów przecież nie mamy. Tak? No bo no to, no to nie To Nie jesteśmy rozbrojeni, bo zresztą posiadanie broni jest bardzo niemodne obecnie. W, w społeczeństwach rozwiniętych zachodnich. Nie wolno myśleć o uzbrojeniu, należy zakupić kredki kolorowe. Tak, i na, namalujemy mu czerwoną linię na chodniku i zrobimy cztery wiece i siedem marszów protestacyjnych przeciwko przemocy i to na pewno coś pomoże. A potem hmm. zakręcimy te wszystkie kurki, a jak nie, to powiemy, że nie będziemy płacić, to on wtedy zakręci, to będzie jego wina a my będziemy mieć plus 5 w chałupie, jeżeli tryb, będzie dobrze. Tak. Tryb przeciwzamazdaniowy w wielu miejscach może się pojawić, przynajmniej okresowo, może nie, nie całościowo rzeczywiście, bo, bo braki na poziomie maksymalnie 40% w pewnych obszarach i w pewnych okresach, no to jednak jest jeszcze 60% zasobów które tutaj spodziewamy się posiadać jako kraj w różnych dziedzinach. Natomiast wiadomo, że za to jest odpowiedzialna polityka klimatyczna i ta cała moda o tym globalnym ociepleniu, o tym wszystkim. Ale warto zaznaczyć, że emisja węglowa Europy stanowi 4% globalnej emisji z tego paliwa, gdzie głównie Stany Zjednoczone i Chiny dominują w tym wszystkim, a one... Jedne i drugie nie zamierzają tego obniżać. Zatem my się tutaj udusimy za 4% emisji, a inni zapewne chętnie podejmą tą produkcję, która tutaj będzie zduszona i dostarczą nam ten towar po zupełnie innej cenie. Tak to wygląda. To, to znaczy, że my, co się. Ostatnio żeśmy się poświęcali dla ratowania planety tak? przed ociepleniem. A teraz się poświęcamy dla ratowania Ukrainy, tak? No to, to też. To znaczy Ukraina sobie bierze yy, ropę, którą nam potem sprzedaje, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Oni mogą ją brać, a my raczej nie. Bo to nie jest w dobrym tonie. Także są równi i równiejsi jak wszędzie. Kwestie, kto może kupować, a kto nie może, są tutaj ściśle przydzielone i no akurat mamy tutaj słabe punkty społeczne w tej międzynarodowej społeczności. Czyli nieważne, czy to jest klimat, czy Putin, efekt jest, idzie zawsze w tę stronę. Nie wolno nam używać tak zwanych paliw kopalnych, bo one są niesłuszne. Niesłuszne są, brudne, śmierdzą i w ogóle dymią. i Niszczą planetę, a w ogóle są od Putina, to, no to, już, to, to już nie potrzebuje dalszych uzasadnień. Tak. Tak. Pana. tak? przestajemy palić, oddychać, jeździć. Nie będziemy nic robili. Teraz zamykamy się. O, lockdown klimatyczny zrobimy. Czyli, czyli jesteśmy teraz w tym punkcie, o którym mówiliśmy około rok temu, to, co wtedy się wydawało takie no, zabawne, trochę, trochę szalone. Natomiast wracając do tych analiz, które były przytoczone wówczas, czyli do niemieckich organizacji, które analizują trendy gospodarcze i one tam podawały bardzo konkretne przykłady, te braki w zakresie prądu Mogą się pojawić i mogą spowodować no, niewyobrażalne straty w, w sieciach. E, o tym jest taka już kiedyś wspominana książka Blackout, bardzo e, ciekawa rzecz. Praktycznie po tygodniu braku prądu e, porządek e, społeczny zaczyna się delikatnie kruszyć e, po to, by po dwóch tygodniach zawalić się zupełnie. Także nowoczesne społeczeństwa mają ten właśnie mankament, że e, wszystkie istotne rzeczy na prąd, powodują też konieczność posiadania prądu do utrzymania struktur państwowych. Z jednej strony to jest źle, ale z drugiej strony niby dobrze, bo cały ten totalitaryzm nagle by się musiał zwalić, więc zastanawiałem się już od dosyć dawna, czy to w ogóle jest możliwe, czy można rozpatrywać takie rzeczy wobec obecnej sytuacji ta górna granica niedoborów, czyli czego możemy się spodziewać, co kiedyś było niewyobrażalne, no całkiem się obniżyła. Natomiast ta dolna, robię to w ten sposób, że biorę najbiedniejsze kraje, w których spotyka się wyłączenia prądu i e, zastanawiam się, jak to tam wygląda. Otóż w najbiedniejszych krajach prąd e, włącza się na dwie godziny dziennie. To ostatnio Liban był w takim e, temacie. Prądu tam nie było bodajże 72 godziny, lub nawet w niektórych obszarach cały tydzień. E, natomiast niektóre obiekty miały włączony prąd przez dwie godziny, więc uważam, że to już jest poziom skrajnej nędzy. Natomiast tam, gdzie długotrwałe są okresy niedoborów prądu, prąd włącza się na 12 godzin w ciągu doby. Nie wiem, czy to jest w nocy, czy w dzień i jak komu się włącza, czy przemysł dostaje nocą, czy to osoby prywatne i gospodarstwa domowe. Ale moglibyśmy założyć, że powiedzmy jeden dzień w tygodniu, czy dwa dni w tygodniu, po parę godzin takich niedoborów mogłoby się zdarzyć. I to by było już takie oszacowanie dosyć realistyczne. Jak, jak uważasz? Czyli ubytki w kwestii produkcji przemysłowej rzędu 20%, tak? No coś koło tego niestety, bo ale ubytki mogą być spowodowane co najmniej dwoma powodami, bo brak prądu wynika z braku węgla, a brak produkcji z powodu gazu to jest inna historia, dlatego że y, ciepło technologiczne powstaje głównie z gazu y, w wielu obszarach y, kraju, w wielu gałęziach przemysłu, y, bo tych węglowych kotłowni, które produkują ciepło technologiczne, głównie tu chodzi o parę wodną, no, przez ostatnie lata zdecydowanie ubyło, ze względu i na politykę emisyjną, i na Koszty tego paliwa, koszty utylizacji, popiołów i tak dalej. Także wiele podmiotów zlikwidowało stare kotły z tego względu, że gaz był w relatywnie dobrej cenie i nie generował kosztów pobocznych typu właśnie składowanie, grupa palaczy na każdej zmianie i tak dalej. Także to po prostu zaczęło zanikać. A teraz się okazuje, że ci, którzy mieli w planie inwestycje, bo, bo wiem to z analizy branż, w których, z którymi mam kontakt, zatrzymali likwidację starych kotłów parowych na, z tego powodu, że po prostu im to umożliwia palenie bądź jakim paliwem. Często to są zakłady, które są położone na peryferiach, gdzie te nitki gazowe mają zdecydowanie słabsze przepustowości, niższe ciśnienia. A co za tym idzie w przypadku jakichkolwiek braków, no ten gaz jest po prostu cieniutki. Zwykle ciśnienie podbija się wtedy azotem, żeby te grupy zaworowe, które są odpowiedzialne za wyłączenia, jednak zadziałały. Natomiast wartość kaloryczna jest rozrzedzona. No, no, jest to szereg takich czynników, które prawdopodobnie zaistnieją i to już widać, że wiele podmiotów zaczyna kombinować w tym kierunku, a żeby poszukiwać czy to odpadów jakichś stolarskich, czy to jakiś trocin, czy różnego typu palnych substancji, które są jeszcze dopuszczalne lub na granicy dopuszczalności, zapewne to się na jakości powietrza odbije. No ale szukać będą ludzie wszystkich, wszystkich możliwych ścieżek, żeby te koszty jakoś zredukować. No, już nie mówię o tym zderzeniu realiów z wielkimi planami czystego powietrza, tak zwana wymiana kopciuchów i zakazy używania pieców na tak zwane paliwa stałe w dużych miastach polskich z twardą rzeczywistością dnia codziennego, kiedy to paliwo staje się zbyt drogie i najbliższy sezon będzie weryfikacją tych światłych planów czystego powietrza z realiami ekonomicznymi, bo skoro w przeciągu dwóch lat paliwo podrożało ponad dwukrotnie, no to pojawią się z przymusu konsumenci energii generujący ogrzewanie po prostu z byle czego. Czyli z miału węglowego, z jakichś tam kawałków drewna zebranych nie wiadomo gdzie. E, i, no i inne tam wynalazki. Jeszcze gorsze rzeczy. Tak, będą palić oponami, tam już nie mówię o węglu brunatnym, który z, bardzo śmierdzi w centralnej Polsce, tam gdzie się go wydobywa, to ludzie jeżdżący autostradami to wiedzą, że są takie zagłębia, które tradycyjnie zimą śmierdzą i trzeba szybko przejeżdżać przez te okolice, bo, bo, bo po prostu stężenie dymu w powietrzu jest zbyt gęste. No, chciałoby się mieć to powietrze czyste, prawda, w okolicach Pontnowa i Konina, tak? albo gdzieś w okolicach Lublina, albo na Śląsku, ale realia ekonomiczne, jeżeli to paliwo podrożeje uderzeniowo trzykrotnie, no to będą wyglądały inaczej, no bo, no bo jak cię nie stać na ogrzewanie chałupy, to tym czystym paliwem, no to zaczynasz palić byle czym, żeby nie, nie zamarznąć no, tak to po prostu jest niezależnie od tych wszystkich marzeń o czystym powietrzu, więc zobaczymy co się stanie z tym planem wymiany kopciuchów bardzo jestem zaintrygowany jak to się odbędzie w praktyce bo to co żeśmy z Onegdaj prognozowali obecnie już Pojawiło się w oficjalnych raportach i szacunkach szacownych instytucji, na przykład PGNIG, na przykład PKOBP oraz Orlenu, które z różnych stron są zainteresowane bilansem energetycznym i cenami paliw. No i one jednoznacznie pokazują, że ceny paliw generalnie w tym roku do końca podrożeją jeszcze o kilkadziesiąt procent, a w przyszłym roku od 50 do 70 procent w roku 2023, więc uderzenie po kieszeni nie zamierza ustać, bo skutki tych Blokad, embarga i blokowania importu surowców energetycznych do Polski dopiero do nas zaczynają teraz docierać. Są okresy przejściowe. Urszula von der Leyen próbuje skompletować tak zwany szósty pakiet sankcji gospodarczych przeciwko Rosji, który ma obejmować totalny zakaz importu wszystkich surowców energetycznych z Rosji w tym roku, ale przypomnę, że od marca konstruowane kolejne pakiety sankcyjne mają okresy przejściowe, kilkumiesięczne. I one dopiero teraz, w czerwcu, zaczynają wchodzić w życie. A mamy maj. Jeszcze de facto te sankcje gospodarcze, blokady, na import surowców energii z, z Rosji nie weszły w życie. Oczywiście. Czyli zaba zabawa się rozkręca. Ceny, to, to ceny rozkręca. wyprzedzająco na giełdach od, odpowiednio zareagowały szokowo. Ale to jest dopiero um, reakcja, że tak powiem, wyprzedzająco prognostyczna. Natomiast co się stanie dalej? No Te kolejne sankcje będą wchodziły w życie. Będą zacznie się faktycznie zawężać dostawy fizyczne różnych paliw i wiosną, latem ich konsumpcja generalnie jest niższa z powodu no, braku konieczności ogrzewania, czyli odbudowuje się zapasy, a sprawdzian tego, jak to będzie działało w rzeczywistości, nastąpi późną jesienią, kiedy okaże się, że zapasy, zimowe są niedostateczne, że pojawiły się braki, no że będą niedobory energii po prostu z powodu braku surowca. No i wtedy nastąpi to wtórne uderzenie cenowe i inflacyjne, no bo się okaże, że no ale ja zapłacę więcej. Dajcie mi to ciepło, ten węgiel, żebym miał. No to proszę bardzo, to cena wzrosła o 40% na przykład. nie? Będzie pan miał ciepło. To tak się rozegra jak zawsze, bo tak działa ekonomia, tak działa każdy system negocjacyjno-pieniężny. Tak? Warto może zauważyć jeszcze, że w, w ostatnim biuletnie, który czytałem od Ciebie, wypowiada się James Rickards i wspomina właśnie wypowiedź naszego premiera, który mówi, że mamy 80% zapasów. Tyle, że te zapasy stanowią interwał czasowy 75 dni. To on tutaj wymienił. Zobaczymy, co będzie po 75 dniach, czy równie pozytywne nastroje będą, bo to, że zbiorniki są wypełnione w dużym procencie, to nie oznacza, że ten zapas jest wielki jako całość, bo można mieć małe zbiorniki w pełni wypełnione i to też będzie cieniutko. Także... Ten temat zakręcenia gazu i braku dostaw węgla do Polski, no to zatoczył szerokie kręgi wśród analityków i jest chętnie omawianym przykładem tego typu zjawiska. No, ja, ja nie jestem wielkim specjalistą od energii, ja tylko patrzę na wykresy i analizuję, zbiorcze tabelki ile tego jest i bardzo szybko potrafię z tego wyciągnąć wnioski prognostyczne. Bilans energetyczny Europy bez paliwa z Rosji się po prostu nie domyka w żaden sposób. A jeżeli spojrzymy na naczynia połączone światowe bo, bo ten bilans jest nie tylko między nami i Rosją czy Europą i Rosją czy między kontynentami ale to jest bilans światowy ileś tam miliardów ton się spożywa tego rocznie i tyle no i tego się z dnia nie da zmienić więc pytanie jakie będą miały skutki nakładane embarga? no okazuje się, że jeżeli Europa jest taka wyrywna i chce nałożyć embargo na Rosję, proszę bardzo, no to my nałożymy, będziemy mniej importować z Rosji, a oni wtedy sprzedadzą te swoje nadwyżki gdzie indziej, między innymi do Chin, do Indii i gdziekolwiek indziej. Jeżeli będziemy chcieli uzupełnić brakujące nam, ewidentnie, bo Europa jest dużym i to chyba w ogóle jako kontynent największym importerem netto energii, to nie trzeba... Być wielkim filozofem wystarczy sprawdzić w roczniku statystycznym albo wywiadowni pod tytułem CIA. Oni mają taki CIA Factbook, tam są podstawowe liczby także gospodarcze podane, przekrojowo, więc szybko może się zorientować jak to wygląda. Europa jest po prostu skazana na duży i być może w epoce walki z globalnym ocipieniem, rosnący import energii, to paradoksalne, no bo skoro chcemy generować czystą zieloną energię, to powinniśmy e, redukować import energii. Bzdura, nieprawda. Jeżeli chcemy być zieloni, zamykamy własne kopalnie węgla, najpierw brunatnego potem czarnego, e, kamiennego, potem e, zamykamy koksownie, zamykamy huty i tak dalej. E, by, Próbujemy generować energię ze słońca, to się oczywiście nie udaje. Próbujemy znajdować zamienniki, na przykład energię wody. To się oczywiście na naszym kontynencie nie udaje, bo w Norwegii to działa, a na reszcie kontynentu oczywiście nie, bo, bo nie ma wodospadów. No, są problemy, tak? I, no, geografia i, i położenie i, i, i warunki, że tak powiem, geograficzne i klimatyczne mają pierwszeństwo i zawsze wygrywają. Więc no, musimy jakoś opalać swoje domostwa i jakoś generować energię dla przemysłu, no to musimy ją importować, tak? Zwłaszcza w epoce mody na zieloną energię, więc my tu generujemy swoją zieloną, a w zwiększającym stopniu importujemy tę brudną z zagranicy, tak? No i efekt jest taki, że skoro sobie blokujemy je import, no to musimy ją gdzieś pokątnie od jakichś pośredników kupować na lewo, tak to się skończy, za dwu-, trzykrotną cenę tego, co mogliśmy sami wydobyć. Ale żeśmy się tego pozbyli, no bo to jest brudne. Zamknęliśmy kopalnie, no bo to jest nieekologiczne, no, no to będziemy musieli importować, skoro ruskiego węgla, który był trochę tańszy, nie chcemy. No teraz będziemy sprowadzali z Australii, ale niestety z Australii on nie dopłynie, bo nie ma tylu statków, które zechcą przetransportować. I co zrobimy? No rozpalimy ogniska, ale czym będziemy w nich palić? No, no to może ogołocimy te lasy, które jeszcze mamy. No nie, tym się nie da spalić, bo, no bo to jest surow, surówka. To, to musi w, się wysazonować co najmniej dwa lata, żeby się dało spalić. To co zrobimy? No. E, e, dobre pytanie. To no. właśnie Niemcy tutaj mają takie, takie filmiki, bo ja już to przeglądnąłem, które proponują nowy sposób zachowań prospołecznych, proekologicznych, Kupujemy sweterki grubsze, szaliczki, no jak ktoś szlafmyce chce, bo ma mało włosów, to może i szlafmyce użyć i siedzimy w fotelach zawinięci w kocyki, żeby jakoś dociągnąć do rana. Takie filmiki właśnie widziałem, które promują tego typu zachowania, ponieważ to oszczędza energię, powoduje mniejszą emisję i tak dalej. Jest to dosyć ciekawy sposób, jeżeli klimat danego regionu jest taki wiosenno-jesienny. Natomiast jeżeli tam pada śnieg, ścina mróz, no to trudno będzie na samym kocyku, ponieważ nam woda w grzejnikach się zetnie. Tak, ty, ty, ty mówisz takim przekąsem, ale ministerstwo nie wiem czego, tam chyba środowiska niemieckie wydało broszurę i w, w, w iluś milionach egzemplarzy. I to się rozeszło po domach. Był nawet konkurs na, z nagrodami na pomysły i rozdano te nagrody. Jakie są receptury, różne tam e, różni tam kucharze przedstawili swoje propozycje. Nie wiem, czy Makłowicz tym startował. Powinien był bo to bardzo dobre nagrody były, takie prestiżowe. Jak gotować bez prądu? To jest oficjalna broszura niemieckiego ministerstwa ekologii, pani Baerbock. No Nie wiem, czy to ma za zadanie uświadomić społeczeństwo, czy przestrzec, czy przygotować na nadchodzące szoki. No bo jak każdy Niemiec wie... Tam większość domost ma przyłącza dziesięciu, kilkunasto kilowatowe właśnie z powodu dużej konsumpcji energii elektrycznej na ogrzewanie w tych kuchenkach. U nich się nie pali gazem, bo to jest niebezpieczne, tylko są kuchenki elektryczne. Taka skromna ma 5 kW, to jest taka, no powiedzmy sobie, turystyczna, no a taka porządna, domowa, no to ma co najmniej kilkanaście kW. No wiadomo, z piekarnikiem i tam wszystko jest, elektroniczne działa. Więc no, jak zabraknie prądu, no to... Jak ugotować obiad? tak Jakie są receptury? I co co leży zrobić? Jak gotować bez prądu? taki poradnie <śmiech> dla zaradnego Niemca. I to nie są śmiechy. To jest oficjalna broszura. Można ją znaleźć w internecie. Ona została rozesłana po domach. No w ramach takiego przygotowania proekologicznego gdyby coś się stało to rozumiecie no, może chwilami zabraknąć prądu wtedy kuchenka nie będzie działała i co trzeba zrobić jak przygotować obiad ja nie wiem czy ja mam się z tego śmiać czy płakać bo mam ambiwalentne uczucia gdy o tym mówię no bo to, to jest śmiech przez łzy bo to jest na poważnie, to, to, to, to jest poważna broszura z samego ministerstwa. Oni to rozpatrują absolutnie z, z, ze spiżową miną, bo wiedzą i są świadomi tego, że braki energii są realne i prawdopodobnie wystąpią. Znaczy one są coraz bardziej y, prawdopodobne z tego względu, że one były prawdopodobne już wtedy, kiedy nie było y, wojny na Ukrainie, y, kiedy nie było tych przesłanek, które są teraz, kiedy nie było y, Klausa Schwaba y, w przestrzeni publicznej z tym y, całym programem. On dopiero y, gabinetowo się rozwijał i już wtedy były techniczne przesłanki do tego, że mogą nastąpić... Y, takie zacięcia w dostawie prądu, to ministerstwo, właśnie czy, czy te właśnie organizacje przy Bundestagu niemieckim prezentowały przyczyny, kiedy jedna czy druga awaria w jakiejś Rumunii czy w innym zakątku czy Hiszpanii powodowała takie domino innych awarii, ponieważ urządzenia pomiarowe wychwytują różnice w parametrach prądu i po prostu się wyłączają, żeby nie uszkodzić y, y, drogich y, aparatów i, i silników i różnych innych rzeczy. Y, a to powoduje wahnięcia w poborach prądu i ta fala się rozprzestrzenia na inne regiony, a jeżeli nie ma poboru prądu, to nagle trzeba powyłączać y, źródła, czyli zakłady energetyczne, a wystartowanie tego od nowa to jest bardzo poważna sprawa, bo sam proces synchronizacji sieci, no to jest y, trudna rzecz. Polecam jeszcze raz tą książkę Blackout. Jest to tam wszystko bardzo starannie wyklarowane od strony technicznej. Nie jeden inżynier się y, rozerwie czytając tą książkę. Ona troszkę taki ma charakter postapokaliptyczny. Niemniej jednak pokazuje jak funkcjonują sieci i jak niewiele poprzez na przykład ataki hakerskie niewiele wystarczy zmienić, ażeby aż to poblokować. Chociażby liczniki energetyczne, które też kiedyś żeśmy omawiali, te inteligentne liczniki, to mam na myśli, one robią różne dziwne hopsztosy, przez 5% czasu wysyłają odczyty, a przez resztę procent czasu sczytują to, co się dzieje z poborem prądu w danej lokalizacji. Także szereg tych wszystkich aparatów, które są coraz bardziej zautomatyzowane, skomputeryzowane z jednej strony, poprawiają wygodę, funkcjonowanie, planowanie zużycia energii, a z drugiej strony stanowią poważne osłabienie systemów bezpieczeństwa. No i powiedz mi, że to jest przypadek. No absolutnie nie. W tej książce również nie był to przypadek. Tak. <grych> no ale myślę, że nasi słuchacze to, to już są przez nas dosyć dobrze tutaj zaznajomieni. Ci, którzy nas słuchają od dłuższego czasu, mają przegląd tego wątku dosyć dokładny, ponieważ od hipotezy przez możliwości techniczne aż do, tutaj bym powiedział, księgowych przesłanek i politycznych, mamy tą ewolucję zagrożenia w postaci czy to blackoutu, czy to lockdownu energetycznego, bo to nie jest to samo. Blackout to awaria, a lockdown to jest planowe wyłączenie, na przykład ze względu na sankcje. Dzisiaj Lotaringia nie będzie miała prądu, jutro Brandenburgia, a jeszcze kiedy indziej Warszawa. No Brandenburgia to nie będzie miała przede wszystkim transportu już całkiem niedługo, bo, no bo ich główny dostawca po prostu został wyłączony. Główny, jedyny. Są na sztywno podłączeni do rociągu przyjeżdża w Szwed, które zdychający komunizm pobudował we wschodnich Niemczech i Berlin i cała Brandenburgia jest zasilana właśnie z tego źródła z tej rafinerii no, jak tam ona przestaje pracować bo nie ma surowca no to nie ma paliwa na stacjach no i... ja głęboko współczuję naszym braciom Germanom na zachodniej granicy którzy tankują w Słubicach od kilku miesięcy ta sytuacja chyba będzie eskalowała, no bo skoro zamknięto rurę i, ta, i, i zielona minister spraw zagranicznych, pani Berbok, chyba dziś, dzisiaj jeszcze nad tym pracuje, żeby totalnie odłączyć całą Europę od dostaw rosyjskiej ropy, no to ona de facto odłącza stolicę Niemiec od benzyny. Do, do tego co się sprowadza i powiem Ci, że wygląda na to że jej się to uda że ona to przeforsuje nie tylko w Niemczech w niemieckim parlamencie ale także w Brukseli bo tam trwają cały czas negocjacje są ci, w, od, ci którzy, outlierzy ci którzy się tu wychylają m.in. rozsądni jak zwykle części Słowacy Austria i Węgrzy no, którzy są odcięci od morza i nie mają alternatywnych dostaw. Muszą importować ropę rurociągami, oczywiście głównie ze wschodu, a niektórzy to w 100 ze wschodu, bo innych rurociągów nie ma. Więc no jeżeli teraz Unia Europejska postanowi o tej blokadzie dostaw ze wschodu, no to wtedy będzie tragedia narodowa i te cztery kraje na razie są objęte tym wyjątkiem, że no owszem, no stuprocentowe szluz na import ropy ze wschodu, ale dla tych tutaj wyjątkowo się na razie w okresie przejściowym zgadzamy, żeby oni, te, oni tutaj no, pokątnie tutaj sobie ciągnęli te ropy od Putina. No ale Niemcy nie są na tej liście. Więc no, wygląda na to, że stolica Niemiec będzie pozbawiona niedługo paliwa. Ja nie wiem na jak długo I, i jakie z tego wynikną problemy, że tak powiem, logistyczno-polityczne, ale wiem, że już miesiąc ponad temu w Hiszpanii rozegrały się ogromne protesty społeczne, blokady autostrad, protesty rolników i innych tam grup zawodowych z powodu dramatycznych wzrostów cen paliwa. Tylko... No około 7,5 tysiąca małych gospodarstw w Hiszpanii zbankrutowało rolniczych ze względu na cenę właśnie paliwa, że im się bilans nie spinał. Bankrutują farmerzy francuscy, którzy są potęgą i tutaj protestują przeciwko rządom małego prezydenta. Więc jest generalnie problem na kontynencie europejskim, jeżeli teraz pojawią się protesty z powodu braku paliwa, już nie tylko jego ceny, ale wręcz fizycznego braku, no to robi się gorąco. No ale to z drugiej strony optymiści mówią, no ale jak gorąco, jak nie ma paliwa, to nie ma czym palić, tylko będzie zaraz zimno. No. I to pewnie ostudzi nastroje. No. Czyli tak, nie ma węgla, nie ma gazu, nie ma ropy, w związku z tym nie będzie też również stali, dlatego że jeżeli niektóre huty potrzebują dużo prądu, to po prostu przestaje się ta produkcja opłacać. To zasadniczo chodzi o wysokogatunkowe stale i o małe, małe stalownie. To już takie przypadki, wcześniej też mówiłem, że już były, bo monitoruję akurat ten temat z wielką ciekawością. Są wyłączone ze względu na nierentowność produkcji bo ceny stali jeszcze nie mogły podnieść się aż tak wysoko, żeby zniwelować wielokrotne wzrosty cen energii. Także jest to ciekawe, bo w branżach przemysłowych już zanotowano 20, prawie 3% inflacji w Niemczech w marcu. To indeks produktów przemysłowych, czyli do dalszej produkcji. No to powiedz mi jaki będzie z tego dalszy skutek. Bo no, wiadomo, że, że... Procenty składane są, wszędzie procenty składane. Te ceny się, ta, ta eskalacja cen się nie cofnie, no bo jeżeli to jest wyrywkowe i, i punktowe, no to można powiedzieć, że ktoś wpadł na minę i splajtuje, ale jeżeli to jest zjawisko systemowe, no to wszyscy mają wyższe ceny po prostu. Mamy tutaj kreację trendu, bo wiadomo, że ktoś tutaj pociąga za sznurki, to, to my tu akurat wiemy kto i dlaczego. Natomiast już teraz nawet postronny obserwator jest w stanie stwierdzić, że za dużo tu przypadków i zbyt dokładnie wycelowane te ciosy są, ażeby były chaotyczne. To nie jest chaotyczne, nie bez przyczyny. W takich układach politycznych się obracamy. Nie bez przyczyny Ukraina i Rosja grają w tym udział. Powstaje nowa żelazna kurtyna, jeżeli chodzi o gospodarkę. Rosja jest poza nawiasem. Co prawda jest w innym obszarze. Zdecydowanie mniej zaszkodzi to Rosji niż Europie. Natomiast Europa wpadnie w bardzo poważne tarapaty. I ze względu na to uzależnienie no będzie ciężko raczej. No nie trzeba specjalnej filozofii, żeby dotrzeć do sedna tej zabawy. Europa będzie płaciła teraz frycowe za swoje aberracje klimatyczne, za te wszystkie globalne ocipienia i tak dalej. Będziemy płacić po cenę za importowaną energię, którą i tak musimy zaimportować. Natomiast reszta świata czyli 70-80% populacji globu, ma to szczerze w tyle, jakie my aberracje wyznajemy i co sobie zrobimy i jak sobie podetniemy żyły. Będą korzystali z okazji nadarzających się kupna okazyjnego brudnego węgla do spalenia w piecu, bo energia jest potrzebna do życia i do produkcji, i relatywnie do Europy będą mieli oczywiście tańsze wytwarzanie wszystkiego, no bo energia jest potrzebna do, dla przemysłu jako surowiec. I to wiadomo od kilkuset lat, że PKB danego kraju albo kontynentu jest liniowo uzależnione od wytwarzania i podaży energii. Po prostu. Jeżeli jest większa konsumpcja energii, to proporcjonalnie do tego wzrasta PKB. No to jeżeli mamy zduszenie konsumpcji energii w Europie, co to oznacza? Oznacza depresję systemową, mniejszą produkcję wszystkiego, mniejszą konsumpcję wszystkiego, proporcjonalnie do zmniejszonej konsumpcji właśnie energii i tyle. Koniec dowodu. Tak było od właśnie. ponad 200 lat i pisał już o tym Adam Smith. Wr wróćmy do korzeni i przestudujmy podstawowe podręczniki, bo w tym nie ma żadnej tajemnicy. Tylko w tej właśnie nowożytnej ekonomii słowo depresja to jest takie jak anatema w religii w ogóle. No to tak, ale jest jeżeli ci jest to, bo... słowo, którego nie chcę używać, ponieważ ale... to jest Recesja przez ponad trzy kwartały z rzędu, a nawet więcej, do niektórych, niektórzy Ale... mówią, że 6 do 10 kwartałów. Ja mam w nosie ile kwartałów? Podliczmy sobie po chłopsku. W przeciągu zaledwie w horyzoncie trzech lat mamy skokowy wzrost cen podstawowego surowca, czyli energii, na przykład razy 3 do 4, tak? Tak. To to o ile procent nam. W wyniku tego spadnie produkcja globalna, czyli to PKB. Na pewno co najmniej o kilkadziesiąt procent. Tak, no bo to jest pewien fragment kosztów całościowych produkcji. Ale nie jedyny oczywiście, więc tam będą jeszcze inne składane czynniki, które hamują, bo to jest ten podstawowy. Ale mamy tak, mamy energię. Mamy surowce, mamy koszty siły roboczej, bo przy inflacji to wszystko zaczyna się rozpędzać. Ludzie chcą zarabiać więcej, presja płacowa i tak dalej. Ja Ci powiem, jak to po prostu się skończy po tym ustaleniu tego okresu przejściowego. Jaki, jaki jest stan stabilny? Spadek realnego PKB o 30 do 40%, czyli no to jest depresja turbo, na pewno głębsza od depresji sprzed stu lat. Czyli z lat dwudziestych tak. XX wieku. Tylko, że wtedy depresja została skonstruowana na podstawie prymitywnych mechanizmów paniki giełdowej i kreacji, że tak powiem, kredytu, a następnie jego zatrzymania szokowego, i to było jedyne narzędzie. A obecnie depresja jest konstruowana przy pomocy inżynierii społecznej wyższego poziomu, różnych tam yy, dziwnych wyznań typu globalnego ocieplenia i tamtych tych działań typu organizacji międzynarodowych na poziomie ONZ-u i tak dalej, i tak dalej, umów tych międzynarodowych redukcji gazów cieplarnianych, i tak dalej, czyli to jest jakby wyższy poziom już, powiedzmy sobie, perwersji w, w kreacji tego, tego szoku. No i będziemy mieć jego efekty. No jeżeli wtedy był spadek na przykład PKB rzędu 20%, to teraz będziemy mieć 40%. Bezrobocie było wtedy kilkunastoprocentowe, a teraz będziemy mieć 35%. I do tego nie tak. potrzebuję żadnej filozofii głębokiej. Ja to szacuję po inżyniersku i powiem Ci, że sądząc po, no, po tej historii naszych rozmów, tak, mam tak zwany track record, jeżeli to sobie szacuję tak na... na, na na karce papieru, tak czy z brudnego palucha sobie to narysowałem i tyle wyszło i po dwóch latach się okazuje, że to się sprawdza. Tym razem też tak będzie. Ja się mogę pomylić o 3% tych 40%, ale na pewno nie o rząd wielkości. Jeszcze istotną rzecz bym tutaj dorzucił, żebyśmy sobie wszyscy zdali z tego sprawę, że stan techniki przed 100 laty i stan techniki teraz, to są dwie różne rzeczy, jeżeli chodzi o poziom zapewnienia sobie osobistych potrzeb, czyli dach nad głową, ogrzewanie, jedzenie, ponieważ teraz mamy bardzo wiele rzeczy skomputeryzowanych, zautomatyzowanych i nie posiadamy technicznej możliwości Napalenia w piecu w bardzo wielu obszarach, czyli na przykład w dużych miastach nie ma takiej możliwości. Nie zapalimy sobie ogniska na siódmym piętrze w takiej dziupli, bo jest to po prostu technicznie niemożliwe. Jeżeli ktoś kiedyś, przed 100 laty żył w małej miejscowości, gdzie miał piec żeliwny, nawet jak to było jakieś zagłębie węglowe w Wielkiej Brytanii, gdzie nie było roboty, gdzie połowę załogi zostało zwolnionych z huty, z kopalni i tak dalej, z tych zakładów przemysłowych. Jeżeli ktoś miał co do garka włożyć, jeżeli miał piec, no to był w stanie się jakoś tam z biedą, bo z biedą, ale utrzymać. Teraz w społeczeństwie nie funkcjonują piece na paliwa stałe, bo nie wolno, bo to jest nieekologiczne. Nie ma możliwości funkcjonowania bez prądu szczególnie w dużych miastach, no i tego typu ograniczenia, które powodują, że ten rodzaj kryzysu może być zdecydowanie bardziej dokuczliwy niż tamten, kiedy społeczeństwo było technicznie na bardzo relatywnie niskim poziomie i proste urządzenia domowe funkcjonowały bez, bez większego trudu. Przykładowo ja takie ćwiczenia teraz przechodzę z powodu awarii kotła centralnego ogrzewania. Pewna rzecz tam się przedziurawiła i spadło ciśnienie. Okazuje się, że nie można było nie tylko ciepłej wody używać, ale także w ogóle ogrzewania. Już parę dni czekam na część. Są to świetne ćwiczenia, mycie się w wodzie o temperaturze wody ze strumienia. Młodzież nie jest z tego zadowolona, ale ja myślę sobie, że to takie właśnie ciekawe wprawki są ciekawe pod względem praktycznym. Nie tak dalej jak tydzień temu właśnie sobie myślałem, a gdyby coś się zepsuło i nie będzie wobec aktualnych braków części na rynku tej właściwej, tego elementu kluczowego, no to co? No to właśnie wtedy jest klapa nie funkcjonują urządzenia, nie funkcjonują systemy, zostajemy pozbawieni takiej czy innej wygody, a potem to idzie lawinowo. Jeżeli nie ma możliwości serwisowania, no to tak jak kiedyś żyliśmy żyli, ale proszę sobie wyobrazić, czy my mamy przewody kominowe do palenia drewnem, kotły, piece, garki i tak dalej. No nie mamy tego. I tu się pojawia nowy temat jak się technicznie przed tym zabezpieczyć, czy inwestować, czy oszczędzać, czy może zastanowić się, tak jak analitycy, których czytam w, w co sobotnich biuletynach od Ciebie przesyłanych, którzy mówią, że istotną rzeczą jest, ażeby zapewnić sobie podstawowe warunki do przeżycia, jak w każdych czasach, jak przez wieki. Dach nad głową, żeby było ciepło, żeby było się w co ubrać, żeby było co zjeść. Tak, no bo tych potrzeb nie jesteś w stanie przeskoczyć, są one egzystencjalne i jak zawsze właśnie za te potrzeby będą nas chwytali i mówili, no proszę Pana, ale jak Pan potrzebuje, to tylko wystarczy, Pan przyjdzie tutaj, podpisuje listę i będzie dobrze. Hmm. Czyli jest jeszcze jeden, jeden temat, który to bezpośrednio będziemy płacić jak za zboże. A skądżesz się wzięło to powiedzenie? No zboże jest podstawą do pieczenia, chleba, placków, takich rzeczy podstawowych w diecie człowieka, które przez wieki w naszej kulturze się ukształtowały. Zboże jest ważne i zboże jest takim surowcem podstawowym. A teraz wiadomo, kwestie trudności w rolnictwie z powodu i embarga i ograniczenia trzech rynków, rosyjski, białoruski, ukraiński. Braki na rynku globalnym. Prawie 30% zbóż z tych trzech krajów było dostarczanych na rynek globalny. Teraz mamy dodatkowo embargo z Ukrainy. Nie sprzedają na zewnątrz. No ciekawe historie, bo mamy całą znowu grupę towarową następną po energii, po paliwach, żywność i nawozy sztuczne, o tym żeśmy też już wspominali bardzo szczegółowo. Także z tego robi się mieszanka wybuchowa pod kątem kryzysu, najpierw inflacji, potem kryzysu, a potem niedoborów. Ech, niedobory już się pojawiły w Europie. W niektórych sieciach handlowych już to widać. Są punktowo reglamentacje już bardzo dotkliwe, odczuwalne takich podstawowych właśnie towarów pochodzących z Ukrainy, czyli zbóż, przetworów mąka i olej słonecznikowy, czyli wszystkie oleje roślinne, bo słonecznikowy jest wymieniany z rzepakowym. No ale jak zabraknie słonecznikowego, to oczywiście rzepakowy znika i nie ma oleju w sklepie. Więc to już się punktowo w Europie zdarza. Mówiłem o tym, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, kilka tygodni temu, że jest embargo, czy są ograniczenia w handlu hurtowym na oleje roślinne w Polsce. No i widać już eskalację tego przewidywalną. No więc mamy przednówek, dopiero są zasiewy i nie trzeba być specjalnym prorokiem, żeby wiedzieć i przewidzieć, że najpóźniej w czerwcu pojawią się dotkliwe braki na rynku hurtowym tych dwóch grup towarowych. Nie będę Dlatego... tego... Nie będę tego rozwijał z oczywistych powodów. Wyciągnij z tego wnioski. Ja oczywiście chciałbym się pomylić i, i, i absolutnie nie żeglować w tę stronę i widzieć świetlaną przyszłość, ale wiem, że tak się rozwinie, więc Cię informuję, żebyś wiedział, co się wydarzy i odpowiednio się przygotował. Właśnie w, w tym kierunku jeszcze chciałem y, podryfować, y, inwestować czy oszczędzać. Są sprawy, w które należy inwestować i są sprawy, na których należy oszczędzać. Moim zdaniem y, te inwestycje trzeba y, skupić w tematach zaplecza. Podstawowego zaplecza, które stanowi podstawowy komfort naszego życia. To, co, o czym mówiłem wcześniej. A na czym oszczędzać? Na rzeczach nieistotnych, bzdurnych, które nie mają y, dłuższego y, znaczenia, przydatności. Zapewne takie historie się y, zdarzą i takie y, zagadnienia, z których można bez trudu zrezygnować, jeżeli się na drugiej szali postawi alternatywę takiej totalnej niewygody i y, braku różnych podstawowych y, sprawności, jakie są związane z, z, z mieszkaniem, z temperaturą tam, z możliwością przyrządzenia sobie jedzenia, ugotowania chociażby wody w czajniku. Bo jeżeli nie ma gazu i nie ma prądu, no to jak w takim powiedzmy wieżowcu ugotować sobie wodę, jeżeli nie ma żadnego zasilania. No zostają tylko kuchenki turystyczne i, i nic sprawdzi ponadto. Także Warto się nad tym zastanowić, ja się nad tym już dawno zastanawiałem. Oczywiście wiele braków mam, jak zwykle różne rzeczy się robi, nie wszystko może we właściwej kolejności, ale temat jest ciekawy, otwarty i może tak to zostawmy ku refleksji słuchaczy. Wiesz, wiesz to jest zabawne, ale mnie bardzo podbudowało i rozśmieszyło, bo robiłem takie doświadczenie kwestii alternatywnych źródeł zasilania kuchenki. Jak można zrobić kuchenkę? Mam różne wersje takiej kuchenki. Mam na przykład składaną kuchenkę z takich... Nie wiem, jak to się nazywa, panele takie stolarskie. To są takie wytłoczki stalowe, ocynkowane, płaskie, ale są też te kątowniki, które można kupić w marketach budowlanych, tam do łączenia. Z, konstrukcji drewnianych. elementy takie... montażowe. No Nie wiem, jak one tam się nazywają. Nieważne, można to ładnie tam kółkami takimi stalowymi połączyć i zrobić z tego różne konstrukcje bardzo szybko. Czyli można sobie zrobić na przykład taką przenośną kuchenkę z takich ogniotrwałych, ocynkowanych, nierdzewiejących elementów. I to, to ładnie się składa, tak jak klocki Lego. Czy jak ktoś w dzieciństwie pracował z klockami, to sobie bardzo szybko porazi. Pójdzie do marketu, weźmie kilka takich, y, takich y, płaskowników, takich wycinków stalowych i połączy je tymi kółkami. O, proszę bardzo. O, mamy palenisko. O, tutaj się wkłada drewno, tutaj jest, y, tutaj jest komin, ten wypływa dym. O, podpalamy. I mamy kuchenkę przenośną. I to się składa, wkłada się do kieszeni albo do plecaka. No to waży troszeczkę, no bo to wiadomo, blacha jest dosyć ciężka, ale jest płaskie, czyli nie zajmuje dużo miejsca. I ja taką kuchenkę w ramach przygotowań sobie dwa lata temu zrobiłem. Nie? Taki właśnie taki pomysłowy dobromir. O, proszę bardzo, że mam palenisko, czyli mogę palić ognisko w lesie, ale to nie jest ognisko, bo to nie jest otwarty ogień, to jest ogień zamknięty. Rozumiesz kwestie prawne, nie? Że masz ogień w palenisku, czyli tak jakby był, wiesz, w zamknięciu, bo rzeczywiście te iskry nie lecą na boki, czyli można na polanie rozpalić ogień i... O co pan tutaj pali ognisko? Nie, nie, proszę pana, to jest palenisko. To jest ogień rozpalony w palenisku. To wolno takie rzeczy robić. No. I to jeszcze kieszonkowym. I, o, no właśnie. I to, to po, ostudzimy, w, włożymy do kieszeni i dalej. No słuchaj, no wszystkie plusy. I oszczędzasz 500 zł na mandat. No to jest bardzo duży plus ekologiczny. Trzymamy przenośną kuchenkę. Taką kuchenkę zrobiłem na przykład z puszki po piwie napędzaną benzyną, a jeszcze lepiej spirytusem, bo on jest bardziej stabilny. I pokazałem to dzieciakowi, on był bardzo zachwycony, podpalił to, mówi, ty, to działa, ty, to się ugotuje, no zobaczymy, nie? Postawił czajnik, minęło 7 minut, zagotował cały czajnik wody, mówi, ty, ale to, to naprawdę działa. <laughs> no, to takie właśnie zabawy na kuchenno. No. Wiosenne proponuję, żeby tak sprawdzić z młodym pokoleniem, jak można sobie ugotować herbatę, nie? Na kempingu. Z byle czego? No, z puszki po piwie i, i tam i powiedzmy sobie napastka denaturatu. Albo benzyny. No. Albo tego kawałka blachy, nie? Takie przenośne ognisko, takie, takie palenisko. tak, no, To mam. No i mam inne źródła ogrzewania, takie ostatnio zrobiliśmy, proszę Ciebie, znaczy ja zrobiłem, no bo jak zwykle jestem tym prekursorem, e, przyniosłem e, kawałek butelki odkrojonej tam, wiesz, tym diamentem tym z, nad gorącą wodą, to pękło i tak kawałek butelki starej, nic nie kosztuje, no bo to przecież do wyrzucenia. I z tego zrobiłem, proszę Ciebie, pojemnik. No i do tego pojemnika tam można coś włożyć, no na przykład można włożyć margarynę o wysokim zawartości tłuszczu, tak? I do tego włożyć knot porządzony z czegokolwiek, na przykład z kawałka sznurka albo, albo z tego... Knota od, od papieru toaletowego, bo to, to jest chłonne. Jak się rozpuści, to tam ten tłuszcz migruje, nie? tak jak w tych włoskowatych naczyniach do góry i ta, tworzy się taki, taki knot, to się pali, niby świeczka, ale to nie jest świeczka z parafiny, nie jest świeczka olejowa, to jest świeczka margarynowa. No i zrobiliśmy doświadczenie i powiem Ci, że młody był zafascynowany, że świeczka margarynowa się potrafi... Ogrzać obiad. No, no, no jak to? Tak, dużo, dużo, no, no. dużo jest właśnie takich wynalazków. No tak, no po prostu świeczka z margaryny potrafi zrobić kuchenkę, no. A do tego, żeby już nie było niczego, tak żeby nic nie, nie marnować, to kilka starych, połamanych szprych bo to się tam nie chciało stać stabilnie, trzeba było stojak zrobić, taki, taki, wiesz, taki, takie palenisko, żeby tam docierało powietrze. No więc zrobiłem palnik Bunsena, z czego? No z czterech starych szprych od roweru połamanych. Ja to pokręciłem tymi kombinerkami. Trochę było krzywe, ale stoi. No a tym postawiłem garnek, stoi, podpaliłem tę i jara się, kurde, obiad ugotowany. Młode to niemal, że dostało orgazm. Mówi, to jest niemożliwe, to. to muszę pokazać dziewczynie. Także właśnie mówię, są takie różne sprytne wynalazki w internecie, jest tego mnóstwo. Polecamy tutaj twórczej państwa działalności te wszystkie zabawy przed nami. Także myślę, że temat energetyczny mamy już dosyć dobrze omówiony. Co najwyżej teraz już nam pozostają takie relacje jak z filmów sensacyjnych. Jak już któraś tam elektrownia zostanie wyłączona z tego względu, że braknie paliwa, braknie tam części zamiennych, nie wiem czego, czy personel sprzątający nie przyjdzie do prasy i się nie będzie dało uruchomić elektrowni. Też może tak być, kto wie. Propozycję mam teraz przejścia do tematów już międzynarodowych, bardziej politycznych, bo to było początkiem naszej rozmowy, zanim rozpoczęła się audycja, a mianowicie Bliski Wschód. To, co, to co zwykle tutaj sobie omawiamy. I wielce jest enigmatyczna i ciekawa wizyta naszego ambasadora, pana Rała w Teheranie. To, o czym media izraelskie w ogóle nie powiedziały ani słowa. Ta wizyta odbyła się niedawno. I co tu dużo gadać, stanowiło zaskoczenie dla wielu stron. Dla mnie w szczególności stanowiło ogromne zaskoczenie, bo nie rozumiałem dlaczego, skąd, kto go wysłał, z jaką misją i co z tego ma wynikać. No po prostu... Nic nie wiadomo, no ale na pewno coś się dzieje. Miałem dwie poszlaki, czyli synchronicznie rozwijającą się sprawę z Putinem i myślę, że to jest właściwy trop. I drugi, trop, który tam został poruszony wprost, czyli ta umowa wiedeńska, która się ślimaczy i tam się rozbija o nie wiadomo co. Czy zdejmiemy sankcje z Iranu z tym związane z tą obroną przeciwatomową to znaczy, chodzi o tę umowę Jacopa czy ona będzie reaktywowana, czy ją pogrzebiemy już na zawsze no te, te dwa wątki z całą pewnością w tej misji się ze, zebrały ale nie wiadomo w jakim celu jaki jest tego skutek no od razu tego nie będziemy w stanie stwierdzić, natomiast myślę, że trzeba tutaj kilka podać wydarzeń, które w ostatnich dniach zaistniało i być może z tego się jakiś obraz pojawi. Wiadomo, że Ławrow straszno tutaj zrobił historię, powstała pyskówka stulecia, na temat, myśmy to omawiali dosyć humorystycznie tydzień, tydzień temu. W każdym razie powiedział to, czego świat się w ogóle nie spodziewał i Izrael o nie miał z oburzenia zupełnie. Że Hitler był Żydem a z pochodzenia, straszne rzeczy, zbrodniamy, nie przypuszczamy tego do, nawet do naszego umysłu, to jest, to jest nie... Nieprawda, ja, ja, ja, ja straciłem oddech, nie mogę już dłużej mówić. W każdym razie, podobno, według mediów izraelskich, w rozmowie Beneta z Putinem, Putin zainicjował przeprosiny. Nie potwierdziły tego organy rosyjskie izraelskie za to obracały tą informacją na szerszą skalę. Jak tam było, tego się oficjalnie nie dowiemy. W każdym razie podjęto próbę załagodzenia tego kryzysu dyplomatycznego. Wypowiedział się nawet naczelny rosyjski rabin, który zwykle jest absolutnie neutralny i jako, że jest rabinem naczelnym rosyjskim, więc musi się dosyć liczyć ze słowami. Ujął to w ten sposób, że byłoby miło, gdyby Ławrow przeprosił za komentarze na temat Hitlera, więc tak się wyraził. Natomiast w tym artykule, gdzie o tym, że rabinie była mowa, dociekano, co może być przyczyną tego nagłego wyskoku. Otóż niezbyt przyjazne wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Izraela, czyli Lapida, który zaczął oskarżać Rosję o, o to, co przedtem było przemilczane, czyli o po pierwsze napaść na Ukrainę, o zbrodnie wojenne i o szereg jeszcze innych tutaj przewin. I pojawił się taki komentarz, że Rosja, która jest izolowana na arenie międzynarodowej, także poprzez te ostatnie wpadki, dryfuje w stronę Iranu i angażuje się w jego wsparcie. I dosyć ciekawy zwrot tutaj został użyty. Iran, który jest nemezis Izraela. A co nemezis znaczy, wiadomo, jest to bogini zemsty, sprawiedliwości i przeznaczenia. Zatem jeżeli Iran jest widziany jako nemezis Izraela, no to widać, że ta obawa jest no, relatywnie poważna. Odczytuję tutaj tą wypowiedź w artykule, jakby nie było socjologicznym, bo to były takie wypowiedzi z pogranicza życia religijnego i, i społecznego na temat tego właśnie rabina jeżeli tam padły takie słowa bo nie wszystko mówi się wprost w głównych argumentach w, czy w artykułach lecz niektóre treści są tam w, puszczane zupełnie bokiem także w, ta nemezizm mnie bardzo zaintrygowała czy to aby w, ta integracja rosyjska z Iranem nie jest w, uznawana jako granica bezpieczeństwa i czerwona linia, która może stanowić zdecydowanie zbyt wysokie zagrożenie dla Izraela. No to chyba właśnie takie było przesłanie tej misji ministra Rała, który tam ni w pięć, ni w dziewięć poleciał do Teheranu i podpisał nic nieznaczące umowy, to znaczy obwarowane świętymi pieczęciami, że jeżeli zostanie podpisany traktat, czy reaktywowany traktat Jacopa, to wtedy podejmiemy współpracę w dziedzinie nauki i tam na przykład to, e, izotopów rozszczepialnych i tak dalej, no, czyli nic znaczące tam didaskalia, e, a miało to takie przesłanie, że chyba jeżeli Iran się bardziej przychyli i ugnie w tych negocjacjach z Amerykanami w Wiedniu, które są niestety bardzo twarde, bo Bidon nie może w pewnych kwestiach ustąpić pod naciskiem niewidzialnym, ale bardzo dramatycznym, izraelskim, zwłaszcza pieniężnym. Czyli coś musi wykonać, a dawał wielokrotnie sygnały, które były z mojego punktu widzenia dosyć nieszczere, ale były powtarzane kilkakrotnie, że chciałby jednak mimo wszystko tę umowę reaktywować. Miałem tutaj ambivalentne uczucia, czy to nie jest podstęp. Ale ta misja neutralnego z punktu widzenia Heranu wysłannika z Warszawy wydaje się to potwierdzać, bo Amerykanie coś chcą w temacie izraelsko irańskim zamknąć. Chcą mieć ten problem z głowy, z punktu widzenia imperium amerykańskiego, globalnego, żeby nie, nie, nie być skrępowanym w dużej rozgrywce mm, geopolitycznej z Chinami. Chiny są też aktywne na Bliskim Wschodzie cały czas w, oczywiście w komitywie w uzgodnieniu z Putinem, więc to jest niebagatelna sprawa z tego punktu widzenia, więc ta misja chyba miała na celu zamknięcie negocjacji wiedeńskich, w te albo we w te zróbcie coś, ustąpcie trochę, a my też ustąpimy i będzie pięknie tak ja to odczytuję i zapewne się Mylę, bo tu tych niuansów jest multum. Niemniej chyba się nie mylę w tym, że ambasador Rał został wysłany przez Brzezińskiego na misję yy, no, pośrednika neutralnego w tych negocjacjach kilkustronnych, żeby to w końcu rozstrzygnąć, bo to rozstrzygnięcie jest nieuniknione. Albo będą te sankcje przedłużone wobec Iranu i zaostrzone, albo zluzowane. I teraz idzie rozgrywka o to, czy w te, czy we w te. Trzeba Kolejny element układanki tutaj tak, znalazłem. Kolejny. Ale, ale, ale zauważ, że w, ty, w tej układance Putin gra znaczącą rolę, bo on jest yy, w, w porozumieniu cichym z Iranem w kwestii wojskowej, dostawy tych sprzętu wojskowego, radioelektronicznego, dronów i tam innych rzeczy yy, na, w Syrii, yy, po cichu współpracuje z, z tymi bojownikami z tej gwardii yy, strażników rewolucji i tak dalej, popiera Hamas po cichu, to wiadomo, ale jest też, są też interesy rozbieżne, bo jest konkurentem Iranu, mimo z tego, że na lewo z niej współpracuje i szmugluje tę ropę, no to jest konkurentem na rynku naftowym. Bo Putin i Iran są członkami OPEC ale Putin jest jakby bardziej tym lepszym jakby sojusznikiem tego kartelu naftowego, zwłaszcza ostatnio po tych rozmowach w Riadzie z Muhammadem bin Salmanem bardzo konfrontacyjnie nastrojonym w stosunku do Waszyngtonu, więc Tutaj jeszcze wchodzi w grę, wiadomo, Arabia Saudyjska ropa i tak dalej, kwestie węglowodorów, kwestie embarga na rosyjską ropę. Jak najbardziej w, to wszystko, w tym wszystkim mają swój udział. No bo jeżeli nie Rosja, no to blend ropy irańskiej jest na rynku. Indie to kupują. Tak? To się miesza z ropą Ural i, i pojawia się na rynku i jacyś dziwni dostawcy to sprzedają w, w, w portach w, w włoskich. No. no bo ropa jest potrzebna, żeby nalać do baku. <śmiech> Więc no, <śmiech> bardzo ciekawa, ciekawa wielowymiarowa sytuacja. Oczywiście nie znam szczegółów i nie chciałbym ich nawet omawiać. No bo zbyt to jest ryzykowne, sądzę po ostatnich e, działaniach e, MSW, ale podaję Ci kierunek taki jakby... E, ideowo-logiczny. I tutaj się wypowiedz, czy to ma ręce i nogi, czy to faktycznie o to chodzi. Ja bym dorzucił jeszcze tutaj jeden klocek do tego, do tej układanki. Mianowicie wczoraj pojawił się artykuł na temat wizyty Enrico Mory bezpośrednio w Iranie, w Teheranie. W każdym razie szef, koordynator tej Agencji Atomowej Europejskiej yy, rozmawiał yy, z, tu jest strasznie trudne nazwisko ten Hatiza Bedech jakiś tam tak to jakoś się tam mówi <coughs> przepraszam Rzecznik Ministerstwa <coughs> Spraw Zagranicznych i powiedzieli sobie, że program rozmów w Teheranie jest prawie sfinalizowany czyli są już na yy, na finiszu E, je, proszę, jedynym problemem jest właśnie ten um, Korpus Strażników Rewolucji, czy będzie skreślone z listy, czy też nie, ale gdyby tutaj e, jakieś e, ustępstwa obustronne się pojawiły, to zaraz po wizycie Enrico Mory, e, Iran może udać się do Wiednia, aby podpisać porozumienie czyli tu już jest deklaracja ocieplenia tego e, tematu Cały czas ci strażnicy rewolucji stoją na przeszkodzie. Natomiast Amerykanie wiedzą, że sprawy trzeba finalizować rzeczywiście szybko, ponieważ wirowanie uranu jest w pełnym rozkwicie. Powstał nawet nowy zakład, który produkuje podzespoły te wirówki, które w sposób bardzo wydajny wzbogacają uran i pomagają zgromadzić stosowny materiał rozszczepialny. Coś się tutaj musi wydarzyć. Natomiast jeszcze w, w Kongresie Stanów Zjednoczonych grupa senatorów podpisała takie nieformalne, niezobowiązujące dokumenty, które nie widzą powodzenia dla powrotu do umowy. Także widać, że są... Tutaj spięcia antagonistyczne dążenia pewnych grup. No Domyślamy się, że strona izraelska jest przeciwna porozumieniu, a strona amerykańska jest tutaj w pewnym rozkroku i chciałabym mieć rzeczywiście domkniętą sprawę Iranu, żeby się tym wreszcie przestać zajmować, bo temat chiński robi się coraz bardziej gorący. Ja tutaj z, z ostatnich dni, powiem Ci, że miałem niejasność co do, co do dziwnej postawy Bidena, jego syna, jego całej rodziny, jak to się tam wygląda na Ukrainie i tak dalej. Ale w świetle rozmów z Iranem, no już nie mam wątpliwości. Rodzina Bidena umoczona po, po same uszy w tych w dziwnych geszeftach na wschodzie Ukrainy jest typową rodziną takich właśnie geszefciarzy, którzy zarabiają miliony łatwe na tych interesach politycznych, ale tak naprawdę nie są ich twórcami, tylko po prostu na tym żerują. To są profiteers. Oni, oni po prostu wykorzystują okazję. To są ludzie bez żadnej wielkiej ideologii. Nie wyznają żadnej, poza tym, żeby było dobrze, tak? żeby było bogato. To jest rodzina Bidena i to ma swoje plusy i minusy, bo niektórzy obserwatorzy chcieliby zaklasyfikować Józefa Bidena do tej klasy superglobalistów, Klausa Schwaba i tak dalej. To jest błąd. Absolutnie nie. On do tej brygady nie należy. On jest przez tych ludzi wykorzystywany instrumentalnie, jest popychany. Ja go nie bronię, bo to nie jest człowiek z mojej bajki, tylko mówię, co widzę. On jest po prostu przez nich popychany. Wewnętrznie ma konflikt moralny polegający na tym, że no chciałby zarobić, ale nie aż takim kosztem. No ale podpisał pan kontrakt. No niby podpisałem, ale to nie ja, bo to mój syn podpisał. Właściwie to on nie wiem, czy podpisał, bo to wszystko było pod wpływem narkotyków. To wszystko było takie dziwne, tak które na wiele stron, tak, prawda, pod naciskiem i tak dalej. Więc rozumiesz nastrój, nie? Że ja tak go teraz odczytuję i myślę, że absolutnie poważnie, dlatego że działania poważnych czynników z Waszyngtonu przeciwdziałające generalnemu planowi globalistów są wyczuwalne. Czyli że to nie jest tak, że jest tylko jeden prąd. Tam coś się poważnego ściera i to nie jest... Tak, że Biden wszystko błogosławi i podpisuje, co mu dają do, tam na biurko, on, on tak naprawdę nie jest z przeświadczenia yy, wynajętym globalistą, który realizuje plany Szwaba. To, to tak po prostu nie działa. I jeden z tych yy, poważnych przykładów mamy m.in. na Ukrainie i w sprawie Bliskiego Wschodu, bo tu postawa Waszyngtonu jest wysoce niejednoznaczna, bo naciski płynące chociażby z Izraela jednoznacznie chciałyby ten, ten układ storpedować. A Waszyngton cały, tak, tak. cały czas chce i próbuje usilnie wielotorowo ten układ obronić i przy, postawić z powrotem na e, racjonalnych podstawach. To no, niezrozumiałe, no jak to się dzieje. No, ps to właśnie tak się dzieje. I jednym z emisariuszy w tej właśnie sprawie jest nasz minister spraw zagranicznych, pan Rau, więc coś poważnego tutaj się rozgrywa na dużej szachownicy. Ja nie mówię o kwestii Bliskiego Wschodu, tylko w ogóle w kwestii globalnej, bo to stanowi element tej dużej rozgrywki, której jednym z aktorów jest Józef Biden. No nieszczęśliwych takich no tragicznych postaci, bo właściwie nie wiadomo, co on, co on zrobi za moment, w którą stronę zostanie popchnięty, ale ewidentnie działa w wyniku jakiegoś rozdarcia wewnętrznego, bo chciałby jedno, ale to się nie do końca daje, więc w wyniku kompromisu robi co innego. To nie jest czytelna postać i absolutnie goście, którzy go klasyfikują jako staruszka, który nic nie rozumie i tam, no to chyba są w błędzie. On jest takim przydatnym, przygodnym, może pożytecznym idiotą, a może, może takim no wymuszonym aktorem w nieswojej sztuce. On musi ją zagrać, bo wcześniej kilka wcześniej kilka scen odegrał lukratywnie i teraz musi się wypłacić, prawda? No, to by, się, to by się składało, dlatego, że udało mi się znaleźć tutaj takie zdanie w, w tym artykule na temat wczorajszej wizyty Enrico Mory w Teheranie. Mianowicie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu zauważyło, że wiadomości pomiędzy Iranem i Stanami Zjednoczonymi są systematycznie wy wymieniane, w sensie ciągle, skutecznie, za pośrednictwem Unii Europejskiej, czyli też Enrico Mory, który jest koordynatorem tego ze strony Unii, oraz, że wszystkie czerwone linie, które zostały przez e, Republikę Islamską wyznaczone, były respektowane i dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, czyli oznacza to, że Stany Zjednoczone nie naruszyły granicznych punktów negocjacyjnych, które Iran postawił. Czyli cały czas jesteśmy jeszcze w grze według tej wypowiedzi. Myślę, że trzeba to traktować jako wypowiedź w dobrej wierze, pomimo polskiej dyplomacji i dużego sprytu. Jeżeli rzeczywiście obserwujemy tyle podchodów z różnej strony, to prawdopodobnie Stany Zjednoczone wyżej cenią sobie uciszenie tematu niż jego eskalację. No i kolejny pozytywny sygnał. Ja bym to za bardzo oczywiście się nie ubiera w te stroje lokalnego mocarstwa, tak? ale że nasz minister spraw zagranicznych został wykorzystany instrumentalnie jako wiarygodny, neutralny pośrednik, taki posłaniec do pokazania dobrej woli, no bo z taką misją pojechał tam do Teheranu. Przecież nie po to, żeby podpisać nic nieznaczące kontrakty, tylko żeby coś tam przekazać, ewentualnie wynegocjować w czyimś imieniu, przecież nie własnym, bo Polska jako mocarstwo światowe budzi chyba nie tyle śmiech, co politowanie, więc... Więc na pewno rał, co, coś tam w imieniu Brzezińskiego musiał powiedzieć, istotnego. A Brzezińskiemu nie wypadało tego mówić wprost i Departamentowi Stanu tym bardziej nie wypadało mówić tego wprost. Zwłaszcza, że Departament Stanu prowadzi w osobie na przykład pani Wiktorii Nuland i innych tam wybitnych dygnitarzy typu szefa. Departamentu Pana Blinkena działania jakby idące w odwrotnym kierunku. Ja to sugeruję, ja oczywiście nie jestem w stanie tego wykazać teraz, tylko posługuję się poszlakami, że dyplomacja amerykańska nie działa do końca stuprocentowo synchronicznie. Jest tam jakiś wewnętrzny rozłam w tych, w tych działaniach, bo jesteśmy, znajdujemy się w stanie wojny, no i wymaga ona wy... działań nadzwyczajnych, po prostu, żeby uniknąć dalszej eskalacji. Akurat te wysiłki w, w, w kierunku uśmierzenia tego wszystkiego, uciszenia, pochwalam. No i życzyłbym sobie tego w imieniu nas wszystkich, żeby można było w końcu się jakoś dogadać, tak racjonalnie, normalnie, uczciwie bez wielkich fajerwerków no, jestem w tej akurat mierze lekko pesymistą bo wygląda no, że bez tego się nie obejdzie ale no, żeby, jeżeli już fajerwerki to chociaż żeby nie były takie bardzo gorące i nie tak blisko no właśnie więc podkreślam, że ta wizyta w izraelskim Timesie w ogóle nie była zauważona nie było ani jednego artykułu na ten temat totalnie niewidzialna sprawa, ale może dlatego że aktualnie rząd Beneta posiada problemy koalicyjne bo po ostatnich starciach na wzgórzu świątynnym przez kilka czy kilkanaście nawet dni trwające obchody Ramadanu dosyć niefortunnie jak co roku oczywiście związane z ostrymi interwencjami policyjnymi to wywołało burzę w środowiskach właśnie wiernych islamskich. Były z tego dosyć duże rozróby, Były tam granaty hukowe, granaty dymne, rozwalone drzwi świątyni. No skandal był gruby. Było też sporo akcji terrorystycznych na terenie właśnie izraelskich miast. Także wszystkie siły zostały postawione w stan gotowości. Policja kontrolowała przechodniów. No niemiła w ogóle atmosfera. Co więcej, na szefów Hamasu zostały wydane nieoficjalne tutaj wyroki czy coś koło tego, ponieważ powołano grupy, to też chyba z wczoraj jest informacja, specjalne grupy zadaniowe do neutralizacji celów, tak to nazwę, na terytorium obcych państw. Liban i Katar tutaj wchodzi w grę jako terytoria mocno upadłe organizacyjnie, więc takie akcje tam mogą mieć duży poziom skuteczności. Widać, że coś się tam dzieje. W związku także z tą całą ogólną sytuacją frakcja muzułmańska w izraelskim parlamencie zaczęła się dystansować od od tej koalicji, a że jak pamiętamy tam te wszystkie głosowania odbywały się przewagą, a to jednego głosu, a to jakąś nieobecnością. Zaczęły się sprawy próć. No i odezwał się również premier poprzedni, czyli nasz premier <śmiech> nie Bibi. Niezapomniany. Niezapomniany. Po prostu aktywny bardzo polityk, który no, ma duże parcie na szkło. Złożył wotum nieufności do rządu całego izraelskiego. On tam jakieś nieskuteczności w tej formule wykazał i to się nie udało. Nie zostało to poparte, ale jutro składa kolejne wotum nieufności i one, ono ma dosyć duże szanse przejścia, Dlatego, że ta frakcja muzułmańska po prostu nie chce się zgodzić na tego typu skandale religijne, które od dawien dawna stanowiły poważny powód do konfliktu, a ten stan no niestety tam się rozpalił na dosyć wysoki poziom. I to może zaważyć na całym rządzie izraelskim, który po przecież dwóch latach cudem prawie, że powstał. No i nie wiadomo, jak to się skończy. Czyli to, to wygląda tak, jakby Netanyahu zmartwychwstał dzięki pomocy swoich wrogów, ale przypadkowo przyjaciół, czyli Arabów. Więc no, dziwnymi ścieżkami podąża opatrzność niebieska na Bliskim Wschodzie że Netanyahu może zmartwychwstać dzięki muzułmanom, których przypadkowym obrońcom się w tym momencie okaże przeciwko drastycznym działaniom premiera no, no, no Tego bym nikt nie wymyślił przy zdrowych mm. zmysłach, ale kto by, kto, kto dzisiaj jeszcze utrzymuje, że tam Zdrowy rozsądek wyznacza cokolwiek, tak? No, w każdym razie arabska frakcja zdecydowanie zmierza do rozwiązania koalicji. Na co Nataniach oświadczył wczoraj, naftali to koniec. Wasz rząd zakończył swoją krótką i słabą kadencję. Ten rząd nie ma legitymacji publicznej. Ale to jest bardzo dobra wiadomość, bo to odsuwa od nas perspektywę groźnych wybuchów broni jądrowej na Bliskim Wschodzie. Tak, bo to jest taka sprawa, że koniec koalicji to jest koniec sprawnego administrowania państwem. Niezgodności co do pozycji wojska w tym wszystkim, jak wojsko się ma ustawić, jeżeli tutaj mamy przewagę rzędu 61 do 60, czy 59 do 58, tego typu tam są przewagi, czyli prawie żadne. Czterech posłów już się wypieło zupełnie ze sprawy, gdzieś odeszło do jakichś innych ugrupowań. No sytuacja jest kuriozalna. Jutro wyjaśni się, czy ta kolejna próba złożenia tej, jak to się nazywa, wyleciało mi z głowy. Wotum nieufności, tak jest, wotum nieufności. Ale jeszcze jest jedna tutaj pułapka. Jeżeli Netanyahu zawiedzie i nie złoży jutro skutecznie, to nie będzie go mógł yy, tego wniosku złożyć przez kolejne sześć miesięcy. Nie? To może, to są jakieś, to może to... jest tak, że ta gwałtowna misja ministra Rała właśnie z tego wynika, że pojawiła się niepowtarzalna okazja przestawienia, uśmierzenia tego wrzodu, czyli jakby kauteryzacji tego wrzodu przejściowej oczywiście, bo on znowu odżyje po, po kilku miesiącach, ale teraz wypalimy to na chwilę, będzie spokój. To, to, to może tak właśnie się rozegrało, bo ten y, funkcjonujący rząd po prostu jest dysfunkcjonalny i Bennett nie jest w stanie tego utrzymać może to tak właśnie wygląda to, taki, no, wygląda to śmiesznie bo dotychczas uważałem, że Netanyahu jest radykałem, no ale się okazuje że w pewnych, w pewnych okolicznościach przyrody Netanyahu jest bardzo umiarkowany to jest właśnie polityk starej daty, który raczej tutaj yy, ma długoterminowe bardzo strategie obmyślane i, i widać, że ja myślałem, że on już zniknie, ale no, proszę okazuje, że nie. Niezatapialny, Netanyahu wiecznie żywy, no to, to ja, ja posługuję się tylko terminarzem jego historii to jest najdłużej urzędujący premier w tym egzotycznym kraju. Więc musi mieć jakieś wewnętrzne cechy, które mu to umożliwiły. Rozumiesz, koneksje, jego jakieś atuty psychiczne, które po prostu go jakoś promują w, tym, w tej magmie, że on zawsze by wypływa na wierzch, że nie da się zatopić, no, bo inni jego poprzednicy toneli, a on zobacz ile kadencji przeżył i ciągle jest aktywny. W każdym razie Bas Toporowski to jest pełniący obowiązki przewodniczącego koalicji, powiedział również wczoraj, że koalicja jest pośrodku bardzo poważnego kryzysu z przedwczesnymi wyborami w Izraelu włącznie, czyli jest to ryzyko cofnięcia się ze wszystkim o rok, ze wszystkim. U, u, użył to e, takich słów. Zatem to oznacza również i kłopoty, z, y, y, no nie wiem, czy kolejny budżet by się nie rozsypał wobec tego wszystkiego, jeżeli powstaje nowy rząd. Zasadniczo tak, bo e, jeżeli rząd jest kontynuowany, to zatwierdzony budżet pozostaje e, w realizacji, tak? A jeżeli tak. rząd pada, no to no pada to także ustawa nowe. budżetowa i jest po zawodach. Tak. To jest nowe rozdanie po prostu. Czyli armia na przykład nie ma pewnych pieniędzy, które zostały już teraz zafiksowane, więc. No tak, ale to było w starym rządzie, ale my teraz jesteśmy nowy rząd i my bierzemy odpowiedzialności za to, co tam ci złodzieje wam obiecali. Wie, więc jest ciekawe. To jest to... Czy, y czyli że nadmierny poziom złodziejstwa. Ma swoje cechy pozytywne. No to jest tak zwany naturalny poziom entropii. Czyli... Tak. Jak przegniesz, jak przegniesz. pały, to się okazuje, że nie masz czego zapłacić wszystkim złodziejom. No, no tak. Jest to w tym wszystkim y, dosyć wydaje mi się pozytywne, ale. Y... Ja tak się zastanawiałem od dłuższego czasu, czy, czy wszystko już tak koniecznie zmierza do jakiejś tragedii. To nie jest powiedziane, że to zmierza do tragedii, bo widać, jest tak wiele punktów zwrotnych, pomimo oczywiście trendów gospodarczych, tam braku węgla, stali i tak dalej, to jednak mimo wszystko istnieją te naturalne instynkty i polityczne, i biologiczne, które tych wszystkich ludzi ciągną do koryta, także... Widać, że jednak przyroda ma tutaj coś do powiedzenia i naturalny instynkt polityka też może być w pewnym sensie konstruktywny jednak. Tak, no i prawa fizyki, no i bilans energetyczny także coś ma tutaj do czynienia. Więc jak ktoś porządnie zmaznie, to może mu troszkę, jak to mówią, obwody i układy scalone lepiej pracują w zimnym, wtedy szybciej wykonują operacje logiczne. Sądzę, że i tutaj tak to zaistnieje. Szybciej dojdzie do głowy, że jak nie ma prądu, to jest nie, niedobrze. Że wtedy żadna zielona energia nie pomoże. Nie pomoże. No to jest pewien pozytyw, no ale czy akurat musimy robić te ćwiczenia płacąc czterokrotnie wyższe rachunki no. szczerze bym się z tym nie zgodził ale cały kontynent musi przejść to ćwiczenie no to ja przecież nie przejdę nie przeniosę się na inny kontynent do Azji no nie ma, nie ma szansy, no nie da rady więc wszyscy razem przejdziemy to samo ćwiczenie. Widać, te ćwiczenia były konieczne. Kto nie był tego świadomy, ten musi troszkę zmaznąć. Ale jak zwykle w przyrodzie takie doświadczenia pozostają w pamięci i wszyscy tak czy inaczej się dostosują w międzyczasie tu mamy problemy z dźwiękiem. Coś nam robocze. Aha. O, ja Jawisła. Ja Wisła. Tak, to już pewnie jest koniec audycji. Nie, już znowu słyszę, znowu. Tak, tak? Nie, mam nadzieję, że Państwo też słyszą, ale chyba no, tak czasem, jak może za dużo nazwiski tego wszystkiego. To... Podsumuj ładnie i zakończ taką ładną strążeczką, bo Minął 9 maja, Komuna jak zwykle zwyciężyła i co dalej? I co dalej? Na, na szczęście nie było żadnych radykalnych punktów zwrotnych, być może się one opóźnią o tydzień, dwa, trzy. Mam nadzieję, że nie będą brane pod uwagę przez dłuższy czas. Jakby nie było splot ciekawych okoliczności, nam tu nagle zrobił zwrotkę dyplomatyczną na Bliskim Wschodzie. Być może to się utrwali, zobaczymy, ale jakby nie było te reakcje, które są przeciwwagą do czynników destrukcji, także mają swoją siłę, bądźmy dobrej myśli, że te wszystkie historie jednak wcześniej czy później dobrze się zakończą i pomimo przejściowych trudności wyjdziemy jednak na prostą w szczególnym i w ogólnym znaczeniu no ja bym tak chciała, ale co wiesz ja, to, ja tym nie rządzę tak, no. jak wyjdziemy troszeczkę z no to to też wyjdziemy, tak Także, czy będziemy herosami, czy mikrusami, krasnalami, to wyjdziemy z tym do przodu. Tak jest. Czego sobie i Państwu życzymy. Także tak z mojej jest. strony już wszystkie wątki poruszone, oczywiście można było jak, jak zwykle dużo, ale to miało dosyć spójny taki wymiar, więc poprzestaniemy dzisiaj może na tym jeżeli nam się uda, to za tydzień kolejna audycja. Zobaczymy, co, co się tutaj będzie działo. Naddniestrze, czy Mołdawia, czy Ukraina, czy Rosja, czy Tajwan. Tego nie wiemy. W każdym razie w gospodarce sprawy się rozpędzają, wykresy szaleją, ekonomiści spać nie mogą, analizycy również czasem, jeżeli tak się w takie wykresy zagłębię to praktycznie widząc, że pewne czynniki już, już startują, to nie wiem, czy rano jechać po jakieś zakupy, czy co, ale potem się okazuje, że trzeba dłuższej cierpliwości, żeby makroekonomiczne procesy zeszły do poziomu mikroekonomii i żeby nasze indywidualne tutaj zdarzenia gospodarcze to wychwyciły. Także nie, nie dla wszystkich śledzenie wykresów, dla raptusów to raczej nie. Nie denerwuj się spokojnie, bo wiesz, to, to jest tak, że dziewictwo się traci raz, także trzeba się do tego przygotować. No. Ja razie, nie, nie dla mnie śledzenie wykresów, bo jestem zbyt niecierpliwy na te wszystkie rzeczy, to już wolę procesy długoterminowe, socjologiczne, polityczne i trendy, bo one tak jakoś wolniej przebiegają, natomiast oczekiwanie na nagłą zwałkę to, to po prostu jestem zbyt niecierpliwy na to. No nie, nie ma się co podniecać. no, no to, to jest kluczowy czasownik wykorzystać. Tak jest. Nie, nie. My te trendy inwestycyjne troszkę od innej strony prezentujemy, bo to są trendy osobistych wydatków pod kątem strony technicznych przygotowań. To, to jest taki wdzięczny temat i to o tym warto mówić w ramach ćwiczeń różnego rodzaju. Ja tylko zalecam chłodne spojrzenie nie daj się wykorzystać. W slangu tutaj naszym środowiskowym używa się innego czasownika, ale nie będę go cytował. Tak, to on jest zdecydowanie tutaj nie do tak kulturalnych... Nie daj się wy wykorzystać, po prostu. No i pozdrawiamy wiosennie. Pozdrawiamy wraz z początkiem bardzo pięknej, rozbujałej wiosny. Tymczasem do usłyszenia. Uwaga, naciskam guziki, kurde, gdzie to jest? Tutaj. Mhm.